Kiedy niepokojące Bismarcka słowianofilstwo rosyjskie przeszło po raz pierwszy z dziedziny ideologii w dziedzinę czynu, kiedy pod wpływem podniesienia przez nie hasła wyzwolenia Słowian bałkańskich Rosja wypowiedziała wojnę Turcji, kiedy kongres berliński pod prezydencją Bismarcka zredukował warunki traktatu sanstefańskiego, i kiedy Niemcy z Anglią znalazły się w jednym obozie przeciw Rosji, fala nienawiści do Niemców w opinii rosyjskiej zaczęła wzbierać gwałtownie, a dyplomacja rosyjska zaczęła się lepiej orientować co do właściwych planów polityki berlińskiej. Przymierze z Austrią, zawarte w roku 1879, i rozszerzone w roku 1881 przez przystąpienie Włoch po zajęciu przez Francję Tunisu w Trójprzymierze było uwieńczeniem planów i zabiegów Bismarka i ostatecznym na dłuższy czas ustaleniem polityki cesarstwa. Przymierze odporne z Austrią przeciw Rosji, z Włochami zaś przeciw Francji zabezpieczało Niemcy na obu zagrożonych frontach, wprowadzając jednocześnie spokój w stosunki austriacko-niemieckie i austriacko-włoskie. Ale miało ono dalsze i donoślejsze o wiele znaczenie, które dopiero w rozwoju wypadków należycie się uwydatnia. Na kongresie berlińskim, w owym pierwszym doniosłym akcie dyplomacji Zjednoczonego Cesarstwa, położone zostały trzy kamienie węgielne polityki berlińskiej, które po dziś dzień zostały niewzruszonymi i na których się ona długo jeszcze niezawodnie opierać będzie. Uzależnienie od Niemiec Austrii przy względnym popieraniu jej polityki bałkańskiej. Osłabienie Rosji przy staraniu się o możliwie dobre z nią stosunki. kontrasekuracja z Rosją po zawarciu Trójprzymierza. Wreszcie opieka nad Turcją Jakkolwiek Bismarck podkreślał bezinteresowność Niemiec w kwestii wschodniej, występując na kongresie w roli uprzejmego pośrednika, jakkolwiek w kilka lat potem wygłosił był o sprawach bałkańskich zdanie, że nie są one warte kości jednego grenadiera pomorskiego, to jednak polityka jego konsekwentnie podcinająca plany rosyjskie, przygotowywała w Turcji grunt pod wpływy niemieckie, które dziś zajęły tam pierwsze miejsce. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieli, jak daleko szły jego plany w tym kierunku. Tak samo jak nie będziemy wiedzieli, ile konkretnie przedstawiał on sobie stopniowy, pokojowy, podbój Austrii po sprzymierzeniu się z Niemcami związanej z nimi osobną konwencją pocztową i telegraficzną rozszerzającą taryfę wewnętrzną na oba państwa i powoli reformującej swe instytucje na wzór cesarsko-niemieckich wreszcie otwierającej swe granice dla działalności związków wszechniemieckich mających centralną siedzibę w państwie Hohenzollernów. Niewątpliwie wszakże myślał Bismarck nieco o tych rzeczach podczas swej podróży z Gasteinu do Wiednia w roku 1879, gdy go spotkało entuzjastyczne przyjęcie ze strony tłumów niemieckich, pozwalające mu zapomnieć, że się znajduje w obcem państwie. Polityka Niemiec względem Rosji przeszła od kongresu berlińskiego bardzo interesującą i skomplikowaną ewolucję i przez dłuższy czas zanosiło się na jej zupełne niepowodzenie. Niemniej przeto pozostała ona po dziś dzień tem, czym była w swym założeniu. Jeszcze w dwa lata po kongresie Aleksander II nazwał w toaście Wilhelma I swym najlepszym przyjacielem. Ale już przygotowuje się w Rosji polityka wyraźnie antyniemiecka, która bierze stanowczo górę po tragicznej śmierci cara i rozwijając się przez czas rządów Aleksandra III prowadzi wreszcie do przymierza Rosji z Francją – tego przymierza, na które niejednokrotnie już zanosiło się i przeciw któremu pracowały zawsze Prusy, widząc jego zależność od stanowiska Rosji względem Polaków. Tu trzeba zaznaczyć. Związek między kwestią polską a wzrostem panslawizmu i dążności antyniemieckich w Rosji z jednej strony, z drugiej zaś zbliżeniem Rosji strzeżenia kraju od wszelkich ofiar. W tych warunkach system rusyfikacyjny posuwał się naprzód bez tarcia i robił pozornie szybkie postępy, a rząd rosyjski nie potrzebował myśleć o porozumieniu się z Polakami, ponieważ nie widział w nich siły i liczył, że o wiele prędzej dojdzie do umocnienia się w kraju przez jego rusyfikację. Nazwawszy królestwo krajem nadwiślańskim, Rosjaniem, sobie wyobrazili, że to już rosyjska prowincja, że Polska nie istnieje, a Polaków zaliczyli do liczby inorodców, tych licznych plemion z niższą kulturą, powoli asymilowanych przez Rosję. Polacy zaś swą uległością sami pomagali do utrzymania opinii rosyjskiej w tym przekonaniu. Te pozorne postępy rusyfikacji w Polsce dodały niewątpliwie wiary w siebie zaborczemu nacjonalizmowi Rosjan i wpłynęły na ewolucję ich panslawizmu w kierunku zlania wszystkich strumieni słowiańskich w Morzu Rosyjskim. Świeżo właśnie nastąpiły w Rosji zmiany społeczne, przygotowujące liczne szeregi dla tego rodzaju nacjonalizmu i fałszywego panslawizmu. Szkoły panowania Aleksandra II Wypuściły liczny zastęp nowej inteligencji, zrekrutowanej z warstw ubogich, w znacznej części z synów duchowieństwa. Przy słabym rozwoju ekonomicznym kraju, ten nowy, a liczny żywioł inteligentny, więcej o wiele niż w innych krajach zmuszony był szukać kariery w służbie państwowej. W jego tedy interesie leżała polityka zaborcza na wewnątrz i na zewnątrz. Polityka oddająca z jednej strony wszystkie posady w nierosyjskich prowincjach państwa Rosjanom, czyli rusyfikacja Kresów, z drugiej zaś skierowana ku nowym zaborom, ku tworzeniu nowych pól dla urzędniczej kariery. W owej epoce skrystalizowało się ostatecznie wśród licznych żywiołów pojęcie państwa jako organizacji dostarczającej dochodów Rosjanom kosztem innych narodowości. Rosjanom prawdziwym, uwydatniającym swój patriotyzm i pojęcie patriotyzmu zwracającego myśl nie w kierunku podźwignięcia swego narodu i twórczej pracy dla jego przyszłości, ale w kierunku niszczenia innych narodów i żywienia się ich kosztem. Było w tym niemało obłudy pseudopatriotycznej, ale bodaj więcej jeszcze naiwnej wiary, że tak być powinno, że państwo rosyjskie istnieje i rozszerza się w celu tworzenia jak największej liczby posad urzędniczych dla Rosjan i że to jest racją jego bytu. Tak pojmowany patriotyzm rosyjski patrzył na Polskę wyłącznie jako na pole dla mnożącej się ciągle liczby posad urzędniczych zajmowanych przez Rosjan i patrzył zazdrosnym okiem na każdy kawałek chleba zjadany przez Polaka. Wszelka zaś polityka pojednania z Polakami, której konsekwencją byłoby wycofanie pewnej ilości Rosjan ze stanowisk urzędowych w Polsce, byłaby w oczach jego zdradą sprawy rosyjskiej. Taką była opinia panująca i rząd, chociażby szersze widoki polityczne, nakazywał mu iść w innym kierunku, musiał się z nią liczyć. A może nawet nie byłby zdolny jej się przeciwstawić. Bo autokratyzm rosyjski, podminowany przez wzrost w społeczeństwie prądów liberalnych i przez ruch rewolucyjny, Coraz bardziej uzależniał się od biurokracji, w której interesie leżała tego rodzaju patriotyczna polityka. Rządy zaś Aleksandra III, stanowiące sobie za główny cel stłumienie rewolucji, która zgładziła poprzedniego monarchę, najskuteczniejszy środek przeciw niej widziały w rozbudzeniu zaborczego nacjonalizmu. Ten młody i niekulturalny nacjonalizm Pełen naiwnej wiary w siły Rosji, w jej zdolność zagarnięcia nieograniczonych obszarów i strawienia ich ludności apetytami swymi w jednym kierunku, sięgał Egejskiego Morza i Adriatyku, a w innym marzył o Indiach Wschodnich i w marzeniach swoich widział na tych obszarach gubernatorów i sprawników rosyjskich, z podwójnymi pensjami I z nieograniczoną ilością dochodów dodatkowych